Za poprzednich monarchów po rodzinie panującej pierwsze miejsce zajmował tradycyjnie nuncjusz. Teraz jednak powstał problem, czy siostrę króla, radziwiłową, względnie siostrę królowej, Betun, traktować jako księżne krwi, czy też odpowiednio do pozycji zajmowanej przez nie same. Nieporozumienia pomiędzy obiema damami i ich małżonkami stały się tak ostre, że Gaston przestał schodzić na obiady, bo wprawdzie radziwił był bliższy Janowi III., ale de Bétoune reprezentował Ludwika XIV. Jeśli chodzi o Nuncjusza, to ten zgodził się ustąpić siostrze królewskiej. Sytuacja skomplikowała się, kiedy zjawił się w Polsce markiz Darkien. Radziwiłowa udzieliła starszemu panu pierwszeństwa, ale przedstawiciel stolicy apostolskiej nie chciał zająć trzeciego miejsca. Jest oczywiste, że na dworach monarchów dziedzicznych podobne problemy powstawać nie mogły. Poza tym w pierwszych latach panowania ani Jan III, ani jego żona nie umieli stwarzać wokół siebie atmosfery dostojności. Słynny jest list Sobieskiego opisujący, jak, nie chcąc rozmawiać z domagającym się audiencji pod kanclerzem Dominikiem Radziwiłem, upił go, a sam pojechał na polowanie. Niemniej gość dosiadł jakoś konia i gnał monarchę, żądając posłuchania, ale Jan trzeci jako bardziej trzeźwy, mknął szybciej, chroniąc się w gęstwinie drzew. Należy jednak podkreślić, że zarówno Sobieski, jak i Maria Kazimiera w miarę upływu lat coraz więcej nabierali powagi monarszej i budzili z każdym rokiem większy szacunek otoczenia. Dodatkową trudność w zorganizowaniu normalnego życia dworskiego stanowił przez dłuższy okres brak stałej rezydencji. Sobieski nie darzył sympatią ani Warszawy, ani Wilna, a w tym ostatnim przebywał zupełnie wyjątkowo. Jego ulubionym miastem był Lwów, a okolicą Rzeczypospolitej ziemie ruskie, gdzie posiadał liczne zamki. Tam też para królewska spędzała dużo czasu, przenosząc się z jednej warowni do drugiej, z których żadna nie nadawała się na siedzibę monarszą. Olesko było miejscem urodzenia Jana, ale później zamek podupadł, choć marysienka kazała go remontować. Bardziej reprezentacyjna była Żółkiew. Do innych obronnych rezydencji, zwykle odwiedzanych przez parę monarszą, należały Pomorzany, Złoczów i Jaworów, gdzie przebywali względnie dłużej niż pozostałych. Rozmiłowanemu w stepowych okolicach monarsze podobał się także Gdańsk. Wszystko przemawia jednak za przypuszczeniem, że ten polski port nad Bałtykiem znacznie bardziej lubiła Marysieńka. Odwiedzała go też wielokrotnie, po raz pierwszy jeszcze jako Zamońska. W charakterze królowej przybyła tam latem 1676 roku, przy czym Jan III odprowadzał ją z Jaworowa niemal do Torunia. Rada miejska w Gdańsku wyjechała powitać monarchinie aż do Sobieszowa. 16 sierpnia przy salwach armatnich podpłynęła statkiem pod sam gród, witana przez tłumy mieszczan. Jednak uroczysty wjazd odbyła w cztery dni później, jadąc w karecie z królewiczem Jakubem i Marią Ludwiką de Betune. Witały ją bramy triumfalne w formie dwóch piramid. Pobyt miał oficjalnie charakter zdrowotny, gdyż monarchini piła wody lecznicze, w których skuteczność bardzo wierzyła. Mówiono też, że naprawdę to czekała na upragnione zaproszenie do Wersalu. Przybywała nad Bałtykiem trzy tygodnie, a wyjeżdżając otrzymała od mieszczan kosztowne prezenty. W lipcu następnego roku Jan III przybył do Gdańska wraz z całą rodziną. Jechano Wisłą z Warszawy dwa miesiące, zatrzymując się po drodze w wielu miejscowościach. Wjazd do miasta odbył się niesłychanie uroczyście, ale ojcu towarzyszył tylko Kulewicz Jakub, zwany Fanfanikiem, a kareta królowej jechała pusta. Ona sama, będąc w zaawansowanej ciąży, przybyła po cichu w przeddzień statkiem z malutką kulewną Teresą Kunegundą. Sobiescy zajęli trzy połączone kamienice, a w czwartej umieszczono lekarzy, którzy mieli prowadzić poród. Małżonkowie przebywali w Gdańsku ponad pół roku i tu 8 września 1677 roku Maria Kazimiera urodziła Kulewicza Aleksandra. Jan III już 22 sierpnia podpisał tajną konwencję ze Szwedami. Chodziło o odzyskanie prus książęcych, a Marsieńka liczyła, że uda się tam osadzić Jakuba. I zajmował się rozpatrywaniem wewnętrznych problemów miasta, które go zresztą nużyły. Sobieski czynił liczne wypady na polowania i do podmiejskich siedzib patrycjuszy. Odwiedził też kiedyś Puck. Nieraz towarzyszyła mu małżonka i z nią dwukrotnie był w klasztorze w Oliwie, raz nawet nocując, gdzie ich wystawnie podejmował opad Krzysztof Łotnicki. Jeździli także do Wisło-Ujścia oraz zarówno morzem, jak i lądem, saniami, do Sopotu. W styczniu przybył do Gdańska okręt zawierający poczynione przez parę królewską cenne zakupy we Francji. Ponieważ z powodu lodów nie mógł on przybić do brzegu, małżonkowie udali się na pokład i tam oglądali przywiezione przedmioty. Rocznicę Wiktorii Chodzimskiej miasto uczciło biciem w dzwony salwami i fajerwerkami, a towarzyszący szwagrostwu państwo de Betún zaprosili ich na uroczysty obiad w Neugarten. Właśnie wówczas król nawiązał kontakt z uczonym astronomem Heweliuszem, który później jedną z konstelacji gwiazd nazwał Tarczą Sobieskiego. Przynajmniej niekiedy mogła być świadkiem tych rozmów Maria Kazimiera. Natomiast na pewno towarzyszyła ona mężowi, gdy ten pojechał do więzienia przesłuchiwać szlachcica, zatrzymanego za malwersacje handlowe, związane z podrobieniem kulewskiej pieczęci. Dwór przez trzy dni bawił się na weselu wojewodzianki melborskiej-bąkowskiej ze starostą tolkmickim Janem Działyńskim. Królowa matkowała pannie młodej, więc pierwszego wieczoru tańczono w kwaterze monarszej. 5 września natomiast odbył się uroczysty pogrzeb prymasa Andrzeja Olszowskiego przy czym zmuszono do wzięcia w nim udziału protestancką radę miejską. Wyjazd z Gdańska nastąpił dość nieoczekiwanie 8 lutego 1678 roku. Król, rozzłościwszy się na rajców, zabrał ze sobą kulewicza Jakuba i przeniósł się do podmiejskiego klasztoru reformatów, a w kilka godzin później przybyła tam królowa z młodszymi dziećmi. 14 lutego rodzina królewska wyruszyła w drogę powrotną. Brak stałej siedziby monarszej nie mógł trwać długo. Jan III postanowił więc wybudować sobie rezydencję pod Warszawą. Pobyt w niej umożliwiłby mu sprawne załatwianie spraw państwowych w stolicy, a jednocześnie zapewniał ulubioną, niezabudowaną przestrzeń. W tym celu 23 kwietnia 1677 roku Jan III za pośrednictwem oddanego Marka Matczyńskiego nabył dobra, który nazwał Willa Nowa. Znajdujący się tam dwór rozpoczęto przebudowywać. Początkowo planowano wznieść w tym miejscu tylko dość skromną rezydencję i jeszcze w roku 1679 goszczący w niej Francuz pisał, że jest ona uboższa od podparyskich siedzib mieszczan i urzędników. Wkrótce jednak Jan III zmienił zamiar i zdecydował się uczynić Wilanów swym głównym reprezentacyjnym pałacem. Budowę jego powierzył spolonizowanemu Włochowi Augustynowi Lodciemu, którego ojciec przybył do Warszawy jako inżynier wazów. Rodzina królewska zaczęła zatrzymywać się w Willa Nowa od roku 1677, kiedy był to jeszcze dość skromny dwór. Nie królewski to budynek, pisała wówczas Marysieńka do swojej szwagierki Radziwiłowej. Jednak Jan III zapalił się do urządzania nowej rezydencji. Wnikał szczegółowo w plany sporządzane przez Lociego i wielokrotnie je zmieniał. A 1 września 1681 roku własnoręcznie sporządził listę figur mitologicznych, które miały być ustawione w ogrodzie. Na budowę ściągnął robotników ze wszystkich swoich posiadłości, a gdy zabrakło cementu, to kazał sprowadzić go aż z Krakowa. Dlatego pałac wznoszono dość szybko. Wilanów nabrał reprezentacyjnego charakteru od roku 1681, kiedy ukończono fasadę a w dwa lata później przybrał w głównych zarysach wygląd obecny. W przeciwieństwie do męża, Maria Kazimiera początkowo nie lubiła nowej rezydencji. Skarżyła się zawsze na złe powietrze, a bardzo dokuczały jej obfite w tej okolicy komary i muchy. Jednak później się nieco do Wilanowa przyzwyczaiła. Królowa nie wywarła większego wpływu na architekturę pałacu, ale miała dużo inicjatywy w urządzaniu wnętrz i w doborze dekoracji malarskich. Malarz Claude Caillot w latach 1681-82 na plafonie gabinetu zwierciadlanego sportretował monarchinię pod postacią Jutrzenki, liczyła wówczas 40 lat, którą otaczały wiatry o rysach jej synów. Podobno postać wiosny w sypialni Marii Kazimiery miała symbolizować jej urodę, sfinksy, jej wielki rozum, a cykl malowideł ze scenami z Odysei – wierność i oddanie mężowi. W historii Psyche dopatrywano się aluzji do dziejów miłości pary królewskiej. Przyzwyczajając się do Wilanowa, Maria Kazimiera z czasem prawie zupełnie przestała nocować w Warszawie. Niemniej obliczono, że rodzina królewska tylko trzecią część czasu spędzała w nowej rezydencji, a w pozostałych okresach wędrowała po kraju. Licząc na rękę austriackiej arcyksiężniczki dla syna, Marysieńka dość obojętnie przyjęła wydarzenie, które w roku 1681 wstrząsnęło jej mężem i całą Rzeczpospolitą. Chodziło o Ludwikę Karolinę Radziwiłównę córkę koniuszego litewskiego Bogusława, a wnuczkę, pokądzieli, kasztelana wileńskiego Janusza, dziedziczkę ogromnych, choć zniszczonych włości na Litwie. Po śmierci rodziców dziewczynka wychowywała się u wielkiego elektora, będącego jej dalekim krewnym, i ten księżniczkę, kiedy skończyła 16 lat, wydał za mąż ze swego młodszego syna, informując o tym dopiero post factum, i króla polskiego, i rodzinę panny młodej. W ten sposób Hohenzollernowie stali się najpotężniejszymi magnatami litewskimi. Oburzenie Jana III było tym większe, gdyż planował posażną pannę wyswatać z jednym ze swoich synów. Również Sejm chciał protestować w tej sprawie, tak że wielki elektor musiał go zerwać. Spokojną pozostawała jedynie królowa, uważając Radziwiłówne za niedostatecznie dobrą partię dla Jakuba, oczekującego ręki cesarzówny, w rezultacie Marysieńka uspokajała antybrandenburskie namiętności. W związku z zagrożeniem z południowego wschodu Polska i Austria zawarły antytureckie przymierze. Dzień wcześniej z Adrianopola wyruszyły wojska sułtana, które 10 lipca 1683 roku dotarły pod Wiedeń. Od tej chwili Sobieski energicznie gromadził chówce w celu pośpieszenia cezarzowi z odsieczą. Odbyło się to w atmosferze największego entuzjazmu patriotyczno-religijnego, całkowicie podzielanego przez Marię Kazimierę, choć obrażona na Ludwika XIV Królowa mogła odczuć złośliwą satysfakcję, że jej mąż ratuje jednego z największych wrogów Króla Słońca. Nunc już biorącym udział w wyprawie udzielał odpustów, jakie przysługiwały dawniej krzyżowcom. Marsieńka odprowadzała małżonka aż poza granicę kraju. Jechali przez Częstochowe. A do Krakowa dotarli pod koniec lipca. Tu 9 sierpnia odbyła się w katedrze ogromnie uroczysta suma celebrowana przez nuncjusza Palawiciniego, tytularnego arcybiskupa Efezu. Parę królewską otaczało grono biskupów. Po nabożeństwie małżonkowie pieszo udali się kolejno do kościołów jezuitów, dominikanów, franciszkanów, świętej Anny i Mariackiego. W ostatniej świątyni odmówili litanie. 15 sierpnia byli jeszcze u karmelitów na Piasku oraz u kamedułów na Bielanach. Z Krakowa Marsińka pociągnęła z mężem na Śląsk, gdzie była bardzo uroczyście witana na granicy, przekraczając ją w poszustnej karecie. W piekarach śląskich małżonkowie wysłuchali nabożeństwa przed cudownym obrazem. 21 sierpnia w Tarnowskich Górach nastąpiło rozstanie. Sobieski pociągnął pod Wiedeń, a królowa wróciła do Krakowa. Janowi III towarzyszył 16-letni królewicz Jakub i jego wuj, hrabia Malini. W Krakowie monarchini wraz ze wszystkimi mieszkańcami przeżywała niepokój o losy wojsk polskich, o męża, syna i brata, a także o całe chrześcijaństwo. Brała udział w codziennych, długich nabożeństwach. Odprawione w przeddzień decydującej bitwy trwało 4 godziny. 12 września uczestniczyła w błagalnej procesji ciągnącej z katedry do kościoła Mariackiego i z powrotem na Wawel. Towarzyszyli jej liczni biskupi i tłumy mieszkańców. Niesiono relikwie świętego Jacka, błogosławionej Salomei, błogosławionego Jana Skont i błogosławionego Stanisława Kostki. Maria Kazimiera kilkakrotnie otrzymywała listy z drogi pisane przez męża, a utrzymane w tonie bardzo spokojnym, na przykład informujące o chorobie królowej francuskiej. Szczególnie dokładnie opisywał swoje spotkanie z Karolem Lotaryńskim, dwukrotnym kandydatem do korony polskiej który niedawno poślubił wdowę po królu Michale Wiśniewieckim. Donosił też, że szwagrowi zapewnił dobry namiot oraz, że Jakub ma wysypkę. Monarchini w czasie nieobecności męża odbywała oficjalne narady z senatorami, rozpatrując bieżące sprawy państwowe. 16 września wiadomości o zwycięstwie pod Wiedniem dotarły do Krakowa. Królowa w czasie mszy świętej na widok posła, niepewna jeszcze, jakie on przynosi na winy, krzyknęła głośno na cały kościół. Po usłyszeniu radosnej wieści rozpoczęły się codzienne, dziękczynne nabożeństwa, z których pierwsze z uroczystym tedeum odbyło się w kościele mariackim. W imieniu rajców Wojciech Szleszkowski złożył monarchini gratulacje. Marysieńka wkrótce zaczęła otrzymywać listy od męża po odsieczy. Pierwszy z nich głosił Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakim wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w nasze ręce. Nieprzyjaciel ucieka w konfuzji. Dowiedziała się też, że Jakubowi nic się nie stało, a Malini pilnował siostrzeńca i nie mógł wykazać się swą słynną odwagą. Wkrótce 2 listopada przywieziono pierwsze łupy, a wśród nich namiot Wezyra, który królowa kazała rozbić w polu pod Łobzowem, w związku z czym ciągnęły tam z Krakowa tłumy ludzi różnego stanu. Najwcześniej przesłanymi monarchini prezentami były kołdra z chatłasu białego ze złotymi kwiatami i poduszka, którą haftowała rękami swymi pierwsza żona wezyra. Ambitna Maria Kazimiera przeżywała ogromnie boleśnie, że cesarz Leopold w czasie spotkania okazał Janowi III mało wdzięczności, a Jakuba potraktował bardzo wyniośle. To ostatnie było w dodatku równoznaczne z całkowitym odrzuceniem starań o rękę arcyksiężniczki. Biedny Królewicz tak opisał ten afront. Potem ja przystąpiłem do powitania go, Leopolda, lecz nie wiem, czy to, że przypadkiem spadające aż na ramię długie pióra wzrok mu zasłoniły, czy też to, że się obawiał, aby go nie uniósł dziki rumak, którego wstrzymywał obiema rękami, jeżeli by sięgnął do kapelusza dla oddania ukłonu, było przyczyną, że zaniedbał odpowiedzieć na mój ukłon. Marysieńka pisała z Krakowa do męża. — Mój śliczny, serdecznie ukochany Jachniczku, jedyna duszy pociecha. Pełne miłości francuskie listy zawierające pojedyncze polskie słowa. Donosiła mu, że nie mogę już dłużej żyć bez Waszeci. Ciągle tylko mierzę odległości na mapie, ile jest stąd do Wiednia. I że... Całuje tysiąc razy nocą i dniem od stóp aż do głowy. Posłała mu pierścień w kształcie serca ze szmaragdem i rubinem, a jako dobra matka wypytywała o Jakuba, niepokojąc się, czy ma wystarczającą ilość odzieży. Poza tym oburzała się na niewdzięczność cesarza. — Najbardziej gniewa mnie to, że nasi nieprzyjaciele nie będą się posiadali z radości. Niepokoiła się, czy mąż dostatecznie reklamuje swoje triumfy, bo istnieją głupi ludzie, którzy, choć są świadkami najwspanialszych czynów, to jednak zmniejszają je, czego ona znieść nie może. Dlatego też kazałam zrobić gazetę taką, jaka powinna być. Napisano w niej m.in., że w bitwie pod Wiedniem odznaczył się ulubieniec mali Kazimiery, królewicz Aleksander, który miał wówczas 6 lat i przebywał z matką w Krakowie. Wynosiła też, że przebiegu od sieczy nauczyła się lepiej od zawodowych wojskowych. Lamentowała wreszcie, że ten Hultaj Gałecki przywłaszczył sobie co najpiękniejsze tureckie łupy. To waszmość powinien mieć z nich korzyść, a jak nie waszmość, to czyż mój brat nie powinien mieć przed nim pierwszeństwa? Pozwól mi się waszmość tym zająć, już ja go nauczę. Użyłabym wszystkich środków, żeby tylko dostać w swoje ręce przywłaszczone sobie przezeń kosztowności. Przecież przydadzą się naszym dzieciom. Trzeba pokupować u żołnierzy z drobiazgów za najtańszą cenę. — Mój syn powinien posłać markizie de Betune zegarek z rubinami. Kazała też wydać i rozpowszechniła po całej Europie relację z odsieczy Wiednia napisaną na polecenie królowej Polski i przełożoną na francuski przez pana Dalaraka. Po Wiktorii Wiedeńskiej rozpoczęła się kampania węgierska, w czasie której Malini wyróżnił się odwagą i brawurą. W tym okresie królowa z senatorami załatwiała w Krakowie bieżące sprawy publiczne. Zaczęła wtedy dążyć do osadzenia Jakuba na części ziem korony Świętego Stefana, chcąc w tym celu wykorzystać Tekeliego. Był to butny Madziar, wielki magnat, który w walce z Habsburgami oparł się na Turkach, a teraz po klęsce tych ostatnich znalazł się w straszliwej sytuacji i rzeczywiście szukał w Polsce pomocy. Na szczęście Maria Kazimiera zwierzyła się ze swych zamiarów nuncjuszowi, co wywołało jego przerażenie, gdyż postępowanie takie groziło zerwaniem sojuszu z cesarzem, w czasie trwających działań wojennych. Niemniej trzeciego października przenikliwie pisała do Jana III. Jeśli waszmość zatrzymasz w swoim ręku zdobyte na nieprzyjacielu ziemię, będziesz waszmość mógł iść na wymianę, jeżeli nie udałoby się waszmości odzyskać kamieńca i podola. Wolą Habsburgowie, by Turcy zatrzymali to, nad czym nie można by spokojnie panować, a skąd nadal zagrażać będzie Polsce niebezpieczeństwo. 13 grudnia Sobieski w drodze powrotnej przekroczył granicę Rzeczypospolitej i w starym sączu powitał oczekującą go Marysieńkę. 23 para Kulewska uroczyście wjechała do Krakowa, gdzie w katedrze odśpiewano te Następnego dnia Jan III nad grobem Świętego Stanisława zawiesił wielką chorągiew wezyra. 27 grudnia z okien kamienicy na rynku małżonkowie oglądali teatrum sławiące Wiktorię Wiedeńską. Podnoszono także zasługi Jakuba, któremu ojciec umożliwił zajęcie setiny. Figury Marsa i Pallady symbolizowały obojga Sobieskich. Bogini trzymała herby królowej z napisem podkreślającym zasługi Marii Kazimiery w odniesionym zwycięstwie. Fajerwerki głosiły chwałę króla, królewicza i narodu polskiego. Padające race zabiły pięć osób, a raniły kilkanaście innych. Cesarz prędko zrozumiał, że okazał brak wdzięczności w sposób dość brutalny. Dlatego też przysłał Jakubowi szablę z diamentami i order złotego runa, jego matce klejnoty, a ojcu wina. Kulewicz dostał też prezenty od papieża Inocentego XI. Jednak ten uhonorował naturalnie przede wszystkim parę monarszą. Jan III otrzymał więc miecz i kapelusz, a Maria Kazimiera złotą różę. Niegdyś podobne dary papież przesłał Michałowi Korybutowi, i Eleonorze Wiśniewieckim, i Sobieski czuł się upokorzony, że on, pomimo tylu zwycięstw nad Turkami, dotąd nie został uznany godnym analogicznych wyróżnień. Dlatego w drodze do Wiednia polecił żonie, aby się o nie upomniała u nuncjusza, co ta chętnie uczyniła. Zawsze pobożna Sobieska w miarę upływu lat coraz więcej uwagi poświęcała sprawom wiary. Odznaczała się jednak brakiem fanatyzmu, czemu najlepszy dowód dała w roku Wiktorii Wiedeńskiej. W Polsce istniał zwyczaj, że po śmierci mieszczan wyznania luterańskiego ich rodziny uiszczały określone opłaty zakonowi pijarów. Kiedy krewni jakiegoś zmarłego odmówili takiej daniny, rozwścieczeni ojcowie kazali porwać zwłoki i wrzucić do Wisły. Maria Kazimiera była oburzona tym uczynkiem i poleciła odnaleźć i ukarać winowajców. Nie przeszkadzało to jej jednak utrzymywać najlepszych stosunków z szeregiem innych zakonów, a szczególnym zaufaniem darzyła jezuitów. Już w kilka miesięcy po elekcji otrzymała w darze z Rzymu od generała zgromadzenia relikwiarz ze szczątkami św. Ignacego i Franciszka Xawerego. Dziękując za nie w liście pisanym z Jaworowa, zapewniała o swoim specjalnym nabożeństwie do tych świętych. W rezultacie popierała jezuitów przez całe życie i w porozumieniu z nimi wpłynęła na męża, aby 12 marca 1677 wystąpił do papieża z wnioskiem o kanonizację Stanisława Kostki. 26 grudnia 1682 generał zakonu zadedykował królowej drugi tom swoich kazań niedzielnych i świątecznych. Popierała też Sobieskiego, kiedy w roku 1681 sprowadzał do Polski kapucynów, których osadził początkowo na Zamku Warszawskim, a później pomagał im wznieść kościół na Miodowej. Kilkakrotnie odwiedzała Jasną Górę, a w skarbcu ojców Paulinów znajduje się dotąd ofiarowana przez Marię Kazimierę drogocenna szkatułka na klejnoty. Wiadomo, że w roku 1692, kiedy Jan III ciężko zachorował, królowa odbyła specjalną pielgrzymkę do Częstochowy. Natomiast trochę zawiedli się na Marii Kazimierze misjonarze, którzy od roku 1679 wznosili kościół Świętego Krzyża w Warszawie, i licząc na pomoc finansową dworu, zaprosili Królewicza Jakuba do położenia 24 maja kamienia węgielnego. Budowa kościoła trwała około 10 lat, a w roku 1690 odwiedziła świątynię para monarsza składając umiarkowanie hojne dary 300 florenów. Królowa najmocniej była związana z pannami sakramentkami. Zakonicę tę sprowadziła z Francji w roku 1687. I początkowo osadziła na zamku warszawskim, urządzając im tam rodzaj klauzury oraz oddając do dyspozycji także prywatną kaplicę królewską. 19 stycznia 1687 roku odkupiła od Stolnika Wyszogrodzkiego Adama Kotowskiego posiadłość przerynku Nowego Miasta i poleciła Tylmanowi z Gameren opracowanie planów kościoła i klasztoru, pod które kamień węgielny położono w 1688 roku. Budowla w kształcie krzyża o czterech jednakowych krótkich ramionach była pomyślana jako akt dziękczynny za zwycięstwo Jana III nad Turkami. Na elewacji frontowej kościoła umieszczono herby sobieskich i darkienów. 4 czerwca 1688 roku monarchini wystawiła akt fundacyjny, w którym zobowiązała zakonnicę do kształcenia także i świeckich dziewcząt. Panny sakramentki... Wprowadzono do nowej siedziby w uroczystej procesji z udziałem całej rodziny królewskiej, nuncjusza, oddziałów gwardii, cechów i bractw kościelnych. Tego dnia Maria Kazimiera wydała w nowym klasztorze pięciogodzinną wspaniałą ucztę dla licznych senatorów. Później Marysieńka często odwiedzała protegowane zakonnice i nieraz u nich nocowała. Kościół sakramentek nie był jedyną budowlą wzniesioną przez królową Warszawie. Mąż jej nabył na północ od Nowego Miasta posiadłość składającą się ze stu murk, którą na cześć żony nazwał Marymontem — Marie-Mont. Tu, w środku lasu, Tylman z Gameren wzniósł dla monarchini niewielki jednopiętrowy pałacyk z wieżyczką, do której wiodła zewnętrzna klatka schodowa. Nad brzegiem Wisły Sobieska zbudowała łazienkę. Choć rezydencja ta należała do skromnych, Monarchini lubiła w niej przebywać i stąd nieraz jeździła z mężem na Bielany. Na ogół jednak Marysieńka nie była mecenasem sztuki. Miała za to pewne, choć niewielkie, zainteresowania muzyczne. Wiadomo na przykład, że grywała na bale otrzymanym w darze od cesarza Leopolda I. Lubiła także balet, a wraz z mężem interesowała się malarstwem batalistycznym i portretowym, które służyło chwale sobieskich. Portretującym artystom stawiała jednak nieraz trudne wymagania. Od Deportesa w roku 1695, miała wówczas 54 lata, choć nadal zachowała dużo wdzięku, żądała, żeby wypadła na portrecie tak ładnie jak wówczas, kiedy była młoda, a zarazem podobna do swego obecnego wyglądu. Zręczny artysta zaspokoił to niełatwe wymaganie, ale Marysieńka dotrzymała jego wstępnego warunku. Zobaczyła obraz dopiero, gdy był zakończony nie widząc go nigdy w czasie malowania. W niektórych dziedzinach miała gust wręcz prymitywny. Nunc już zarzucał na przykład obojgu Sobieskim, że w 1688 roku zachwycali się przybyłą trupą komendiantów włoskich, wykonujących błazeńskie sztuczki i jarmarczne gesty. Przy tym królowa nie miała żadnych zainteresowań intelektualnych i pod tym względem zupełnie nie dorównywała swojemu mężowi, który nie tylko wspaniale władał piórem, ale też próbował trochę malować, opanował kilka obcych języków, po hiszpańsku nauczył się czytać mając 50 lat, w dużym stopniu projektował Wilanów oraz interesował się teologią, filozofią, matematyką i historią. W roku 1687 monarchini udała się z Rusi na kurację do Cieplic, które znajdowały się wówczas w obrębie posiadłości austriackich. Z mężem pożegnała się w Rzeszowie i w towarzystwie ojca oraz młodszych synów wyruszyła na Śląsk. Wywołało to przerażenie urzędników cesarskich, zawsze obawiających się wszelkich, nawet najmniejszych kontaktów w tej dzielnicy z Polską, zwłaszcza że przymierze Leopolda I z Janem III przechodziło w tym okresie pewien kryzys. Austriacy widzieli w szwagrze królowej de Betuin inspiratora śląskiej podróży, która rzekomo miała przekonać królową, że zamiast walczyć z Turcją należy starać się odebrać Austrii dawne ziemie piastowskie. Wyprawa ta była także niepopularna w Polsce gdzie szlachta odczuwała jako fanaberię wyjazdy zdrowotne monarchów za granicę. Chodziły pogłoski, że prawdziwym celem obecnej podróży jest wywiezienie z kraju nagromadzonych skarbów. W czerwcu królowa przybyła do Wrocławia. Początkowo występowała tam incognito, jako wojewodzina bracławska, ale wkrótce jawnie w charakterze monarchii ukazała się na nabożeństwie w katedrze. Przyjmowała wizyty m.in. siostry ostatniego księcia Brzegu, De domu piastea. Austriacy ledwie odradzili jednemu z magnatów śląskich proszenie ją na matkę chrzestną swego dziecka, podkreślając, że tym bardzo naraziłby się cesarzowi. Dalszą drogę do Cieplic odbyła znów inkognito. Tam jednak powitał ją wysłannik Leopolda i wręczył potret syna swego mocodawcy. Miało to oznaczać, że cesarz przekazuje polskiej królowej to, co ma najdroższego. Marysieńka bawiła w uzdrowisku kilka tygodni, otaczając się przepychem. Brała kąpiele siarkowe, w czasie których przygrywała jej muzyka, a dwie panny z Fraucymeru trzymały pod nosem róże, aby zabić nieprzyjemne zapachy. Poseł austriacki był przerażony, gdy mu oświadczyła, że kuracja jej dobrze robi i że poleci ją w roku następnym mężowi.